Jesteśmy na targach agrotech w Kielcach, podczas tych targów mamy okazję spotkać Pana Andrzeja Beredę, dyrektora międzynarodowych targów francuskich w Polsce. Proszę nam powiedzieć... Czym Pan przyjechał na te targi tutaj w Kielcach? Jakie ma Pan koncepcje, jakie ma Pan propozycje dla polskich wystawców związanych z targami SIMA w Paryżu? Bardzo bardzo dobre pytanie, dlatego że cały, cały kontekst, czy powiedzmy główna istota mojej wizyty polega na spotkaniu, na rozmowach y, z naszymi dawnymi wystawcami. Mam no, na, na myśli polskich wystawców, wystawców z Polski, z y, ostatnich edycji sim -y w Paryżu. Jak y, Pan wie zapewne, Sima odbywa się w cyklu dwuletnim zawsze na przełomie lutego i marca w latach, w latach nieparzystych ostatnia edycja Simy w roku 2015 była dla nas wyjątkowa była znacząca, bym powiedział z jednego, z jednego ważnego względu otóż był to bardzo wielki postęp jeśli chodzi o polski udział w gronie wystawców do 2015 roku wystawców Polski było powiedzmy między 4, a siedmiu, ośmiu w porywach. Natomiast y, edycja ubiegłoroczna zgromadziła 19 wystawców Polski i zrobiliśmy ogromny postęp z powierzchni około 500 m2, mam na myśli y, całkowitą powierzchnię stoi z wszystkich polskich wystawców, do prawie 1300 m. metrów. Więc y, zważywszy na to, że no, pokutowały pewne y, stereotypy że są to drogie targi, że, że Francja to daleko i tak dalej, i tak dalej, więc mam prawo mówić tutaj o znaczącym przyroście i jakby to powiedzieć, no, w wydarzeniu bardzo istotnym z punktu widzenia targów francuskich, z punktu widzenia Simy. Po, podążając tym śladem i tym tropem, myślimy o zorganizowaniu pawilonu polskiego, na przyszłorocznej sim -ie. Co prawda nigdy takie wydarzenie nie miało jeszcze miejsca, ale jak myślę, koncepcja pawilonu, który byłby dofinansowany, w którym udział firm byłaby dofinansowana, byłby szansą dla firm, zwłaszcza mniejszych, które nie stać na branie większych powierzchni z oczywistych względów. Natomiast taki pawilon stwarzałby dla nich szansę. Oczywiście zbyt wcześnie jeszcze jest mówić jakie szanse ten projekt, ta koncepcja ma obecnie, no ale, ale prowadzimy już dość zaawansowane rozmowy i mam nadzieję, że wkrótce będę mógł zdradzić kilka szczegółów, jak to wygląda i że będzie to już projekt w stadium realizacji, jak mi się wydaje. Natomiast jeśli chodzi o moją wizytę na Agrotechu, spotkaliśmy tutaj kilkadziesiąt firm z Polski, wystawców z roku 2013-2015, którzy w większości oczywiście są zainteresowani powrotem w roku 2017 do Paryża, ale też oferujemy im wystawienie się na targach Sima w Bangkoku i w Algierze, dlatego że od niedawna właśnie Sima w Bangkoku w ubiegłym roku pierwszy raz zaistniała, natomiast w Algierze w tym roku pierwszy raz zaistnieje na jesieni. Te targi odbywają się w Bangkoku i w Algierze we wrześniu i w październiku. Więc to, to też jest oferta dla polskich firm. Zobaczymy, czy te kierunki geograficzne są zbieżne z oczekiwaniami polskich firm, no i jaki będzie odzyw. Myślę, że najbliższy miesiąc, górę dwa miesiące pokażą jaki jest odzyw. No i w końcu mamy nadzieję, że do, do końca kwietnia zgłosi się, zarejestruje się w gronie wystawców wiele firm z Polski na simę paryską, dlatego, że do końca kwietnia obowiązuje rabat. No, w przypadku dawnych wystawców i w przypadku jeśli biorą powierzchnię podobną albo większą do ostatniej, przysługuje im 5% rabat, co przy dużych powierzchniach stanowi niebagatelny zysk, niebagatelny atut. W jaki sposób polskie firmy mogą się kontaktować z Państwem w sprawie ewentualnego uczestnictwa na tych targach? Bo na pewno znajdą się chętni, którzy chcieliby uczestniczyć w tych targach, natomiast no nie wiedzą, jak się za to zabrać. No więc staramy się już od co najmniej grudnia do tych firm docierać. Dzisiaj w tym kontekście mieliśmy właśnie cały szereg spotkań, dlatego że, że pierwszy raz organizatorzy SIMY prowadzili system automatycznej rejestracji przez internet z możliwością symbolizacji symulacji swojego stanowiska. Polega to na tym, że bez żadnych zobowiązań dana firma może sobie przeprowadzić symulację swojego stanowiska, wybierając poszczególne opcje z wyposażeniem, bez wyposażenia. Jeśli chodzi o wyposażenie, jest kilka możliwości, więc no, tu wedle gustu, wedle swojej własnej koncepcji, są oczywiście firmy, które mają swoje własne wyposażenie, no i wtedy sprawa jakby jest jasna. No ale mówię, w tym kierunku działamy i mam nadzieję, że kwiecień przyniesie nam sporo rejestracji. Czy polscy wystawcy mają szukać kontaktu bezpośrednio w Paryżu, gdzie barierą może być znajomość języka? Czy szukać pomocy u państwa w Warszawie, gdzie znajomość języka nie, wchodzi, nie, nie jest żadną barierą, natomiast państwo w Paryżu, państwa kontakty pozwalają na to, że załatwicie wszystko od początku do końca i polski wystawca będzie no obligowany tylko do tego, żeby przywieźć maszyny no tak, i stanąć na stoisku. No, oczywiście to, to jest nasza rola, żeby jak najbardziej ułatwić, pomóc nawet w rejestracji. Na, natomiast samą rejestrację wystawca musi zrobić sam. Mhm. Musi zrobić sam, no bo oczywiście nie, nie możemy postawić na jego miejsce, no, natomiast w trakcie tej rejestracji możemy pomóc, gdyby były jakieś, jak, jakieś wątpliwości albo niejasności. Jak najbardziej jest to nasza rola, żeby, żeby pomóc, żeby, żeby pewne kwestie wyjaśnić, czy wręcz zasugerować w przypadku wątpliwości. Polscy producenci maszyn coraz lepiej wykonują swoją robotę, coraz lepsze polskie maszyny, coraz więcej polskich firm, ma partnerów francuskich. Na kim szczególnie Państwu by zależało, jakiego typu producenci, jakie maszyny byłyby mile widziane na targach w Paryżu? Mogę z całą otwartością powiedzieć, no jak mówi łacińskie przysłowie nomina odiozasun, więc nie jestem tu upoważniony, żeby wymieniać konkretne firmy, ale mogę powiedzieć z całym przekonaniem, albowiem znajduję to odzwierciedlenie w faktach i że gama produktów jest bardzo szeroka. Chodzi o typowe maszyny, ciężkie maszyny do, do, do prac rolnych. Chodzi też o innego typu maszyny. Więc co, coraz więcej firm z Polski, że tak powiem, po, poszukuje swojej pozycji na rynku francuskim. Usiłuje sprzedać swoje produkty we Francji, czy poprzez dealerów francuskich. I to są nie, nie tylko oczywiście, tak jak wspomniałem, maszyny, do, typowe maszyny do, do orki czy do prac polowych, ale też ciągniki, ciągniki wszelkiego typu, też, też kosiarki, też bardziej skomplikowane urządzenia, też, też elektroniczne związane z rolnictwem, więc tak jak powiedziałem, jest to bardzo szeroka gama i tutaj na, bardzo trudno byłoby zdefiniować jakieś ramy, prawda, mm -hmm. w których można by się odwracać. Nie, tutaj spotykamy firmy, które są zainteresowane, które, które wyrażają zainteresowanie, których nie, nie wyraża ani cena, ani odległość geograficzna i, na, i co do których jesteśmy pełni nadziei, że wystawią się w przyszłym roku w Paryżu. Kiedy będą szczegółowe informacje dotyczące udziału polskich rolników, czy ewentualnie polskiego stoiska na targach? Jeśli chodzi Jaki o pawilon, to tak jak powiedziałem, trwają bardzo poważne rozmowy. Mhm. Myślę, że do czerwca tego roku powinna być jasność, czy ten pawilon mhm. będzie i w jakim wymiarze, czyli jaką będzie miał, miał powierzchnię. Rozmawialiśmy na, na ten temat też w naszym WPHI w Paryżu, który jest też tym zainteresowany. i Nasi rozmówcy zdają sobie sprawę z potencjału polskiego rynku, polskich, jeśli chodzi o produkcję maszyn i urządzeń dla rolnictwa i stwierdzają, że jak najbardziej taka koncepcja jest uzasadniona. Czyli wszystkich zainteresowanych wystawą, czy wystawieniem się na targach Sima w Paryżu zaprasza Pan do kontaktu z Biurem tak jest. Międzynarodowe Targi francuskie Tak, zapraszamy oczywiście także odwiedzających, a więc samych rolników, samych farmerów i tak no, ale to jest zbyt wcześnie jeszcze, żeby mówić o grupach ewentualnie organizowanych na, na te targi. Na, na razie zajmujemy się tym, co jest najpilniejsze, czyli pozyskiwaniem polskich wystawców.